Zaczynamy przedział rozmów. Rodzina piąta, minut trzydzieści, kiedy pobudka zagrała... Zatrzymać to pedalino! Nic się nie, nie się stało, nie stało. Chłopaki, chłopaki, nic się, nic nie, się nie, stało. nie stało. Pan się nie przejmuje. No jak mam się nie przejmować, kiedy nam pociąg do roboty spierniczył? Chodź, pan zajeżdż mi czas. A czym niby? Ja tu znam takie jedno kasyno, nielegalne, to sobie pogramy, w jednorękiego bandytę. no panie, nic z tych rzeczy, ja żonaty jestem. Chodź pan, nie marudź tam. No coś pan tak walisz do tych drzwi. Mam taki plan! I co to, to ma być ten jednoręki bandyta? Teraz pan uważaj. No i widzisz, pan wkurzył się i poszedł szukać tych, co pukali. No właśnie nic nie widzę, bo ten worek coś mi, co go zarzucił na głowę, niewiele prześwituje. Pan miał grać zwrotnicę, zachowujesz jak szlaban. Nie machaj pan tak tymi semaforami bo jakąś katastrofę kolejową wywołał. Dobra, dobra. To co, włazimy? Pakuj się pan do środka. Coś mnie to na kasy, no nie wygląda. Mówiłem pan, że to nielegalne. Co mieli? żyld wywiesić? Chodź pan tutaj. Chyba coś znalazłem. Ale bajer. Mówiłem, że to można zagrać. Ale ten automat to jakiś dziwny. Lampek to od cholery, ale ani jednej wajchy. Za to guziczków pełno. Panie zobacz! Oni tu nawet karaoke mają! Mówisz pan, że robale są? Nie karaluchy, tylko karaoke. Takie śpiewanie do tego mikrofonu. To dawaj pan tę piosenkę z rezerwy. Godzina, Godzina piąta, minut trzydzieści, kiedy pobudka zagrała. I pan zobaczy, jakie ludzie mają miny. No faktycznie, jakieś takie inne. To gramy czy nie? Pan zaczyna. Tylko gdzie tu się tą monetę wrzuca? A pan zobaczy, tu jest napisane wolny tor. Ej, to chyba jakaś promocja. Dawaj pan, naduś jakiś guzik. A to jakaś lipa, patrz, nic się nie dzieje. Chodź pan panie, zobacz tutaj. Ten, co żeśmy go w konia zrobili, to na nas krzyczy tam na dole. Ej, zobacz pan, jak mu powiem. E, księciuju, może ci warkocza spuścić, żebyś się na tą wieżę wciłał? Ale mu pan powiedział, a gdzie pan masz takie długie włosy? No, lepiej pan nie pytaj, ja to jeszcze jedną partejkę. A dlaczego nie? Pan zaczyna. No i widzisz pan, przegrałem. A niby dlaczego? E, widział pan te dwie kropeczki, co się do siebie zbliżały? No, tak. No teraz się połączyły w jedną. No przykro mi było zwoich kulek pilnować. Jak dowiedział się portal Info48, prokuratorzy prowadzący śledztwo katastrofy kolejowej w Szczekocinach biorą pod uwagę nową teorię dotyczącą przyczyny wypadku. Jak zeznał jeden z dyżurnych, w dniu tragedii około godziny 20, dwóch mężczyzn podstępem wkradło się do nastawni i zabarykadowało w środku. Śledczy, którzy badali ślady w nastawni, na miejscu znaleźli kilka butelek po tanim winie, odciski palców dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn oraz sporą liczbę monet jednozłotowych umieszczonych w urządzeniach służących do kierowania ruchem. Ponadto jeden z pasażerów, oczekujących na pobliskiej stacji, nagrał telefonem komórkowym śpiew dwóch mężczyzn, który dobiegał z megafonów stacyjnych. Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają wiedzę dotyczącą tych dwóch mężczyzn, którzy prawdopodobnie doprowadzili do katastrofy kolejowej. Ja już więcej z panem nie piję. I vice versa. Rozmawiali. Grzegorz Ciesielski i Filip Szarecki.